Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie Mam na imię Piotr I zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego podcastu Tym razem opowiem troszkę o historii Polski Dostałem wiele wiadomości od Was Że lubicie słuchać właśnie na temat polskiej historii Z przyjemnością robię dla Was podcasty ale gdy dostaję wiadomości od was, że podoba wam się to co robię To mam z tego jeszcze większą przyjemność Jeszcze większą radość Jeśli słuchamy tego co nas interesuje To mamy dużą motywację żeby zrozumieć jak najwięcej Chcemy jak najwięcej zrozumieć I zapominamy, że słuchamy tego w nowym języku to jest bardzo ważne, żeby zapomnieć o tym, że uczymy się polskiego I czerpać radość z tego, że dowiadujemy się czegoś nowego Że słuchamy czegoś, co nas interesuje, co nas bawi, co daje nam przyjemność, radość Właśnie wtedy nasz mózg uczy się najszybciej Dokładnie tak uczą się dzieci Dzieci bawią się, rozmawiają ze sobą, oglądają filmy i tak uczą się języka. W ten sposób uczą się swojego języka. A jeśli robią to w dwóch językach jednocześnie, to uczą się dwóch języków jednocześnie. Dzieci nie martwią się błędami. Czy słyszeliście kiedyś, żeby dziecko zrobiło błąd językowy? A inne dziecko je poprawiło? Nie, dzieci tego nie robią. Dzieci mówią po to, żeby przekazać jakąś wiadomość, żeby komunikować się. Jeśli dziecko powie coś z błędem i inne dziecko nie jest w stanie zrozumieć, to dzieci próbują powiedzieć to samo w inny sposób, inaczej. Robią to tak długo, aż się dogadają, aż dojdą do Porozumienia Na tym to polega Język dla dzieci jest tylko Narzędziem komunikacji A nie czymś doskonałym Gdzie nie można Popełniać błędów Gdzie nie można robić błędów To my dorośli Boimy się błędów Uważamy, że Język jest czymś Doskonałym Nie wolno robić błędów Bo to jest coś bardzo złego nie nie, nie, język jest tylko po to, żeby dojść do porozumienia Żeby przekazać to, co się myśli Żeby móc z kimś innym porozmawiać Błędy nie mają tu żadnego znaczenia Obie strony mogą robić błędy i można się doskonale porozumieć Właśnie do takiego podejścia do nauki polskiego was zachęcam Robimy błędy i komunikujemy się. Podcast to też jest komunikacja. Jeśli słuchacie czegoś, to chcecie zrozumieć, o czym to jest. To właśnie jest komunikacja. Jeśli, komuś, jeśli z kimś rozmawiacie, to musicie zrozumieć, o czym ta osoba mówi. I dopiero potem możecie odpowiedzieć. Dlatego tak ważne jest słuchanie. Tak ważne jest rozumienie ze słuchu. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejszą audycję, w której opowiem o polskiej królowej, która pochodziła z Włoch i nazywała się Bona Sforca. Cofnijmy się. O 500 lat wstecz Wielki książę litewski Zygmunt I Jagiellon W 1507 roku Zostaje królem Polski Był piątym synem Kazimierza IV Jagiellończyka w 1512 roku król żeni się z Barbarą Zapolią, która pochodziła z Węgier. Jednak już za trzy lata król owdowiał. Barbara Zapolia zmarła bardzo młodo. Stało się to trzy miesiące po urodzeniu drugiej córki Zygmunta i Barbary. Król został sam. I król mając 51 lat Zgodził się ożenić z 24-letnią wtedy włożką, Córką księcia Mediolanu i księżnej Neapolu Boną Sforcą Muszę wam powiedzieć, że wcześniej widział ją tylko raz I to na portrecie, nie na żywo <taki> Takie to były czasy jest rok 1518 i Bona Sforca wyrusza z Italii, z Włoch do Polski na Wawel, aby zasiąść na królewskim tronie jako druga żona Zygmunta I Jagiellona. Zygmunt był oczarowany piękną i młodą Boną. Ona jednak z trudem kryła rozczarowanie Polski Król i Wielki Książę Litewski wydawał jej się bardzo stary i pewnie brzydki. Tak też go nazywała. Od tej pory przydomek stary pozostał już przy Zygmuncie i od tej pory został Zygmuntem starym. Tak mówimy o nim. Zygmunt stary. Królowa Bona była młoda, energiczna. I pełna inicjatywy I dążyła do uzyskania dużego wpływu Na politykę Polski Na życie polityczne kraju Bona Bo przyjechała do Polski I zobaczyła jak wiele można tu zmienić Razem z Wielkim Księstwem Litewskim To był kraj od morza do morza To był kraj ogromny Polska była wtedy bardzo, bardzo duża, bo ona chciała tu rządzić na równi z królem. Nie chciała tylko siedzieć u siebie w pokoju i przebierać się w piękne stroje. Chciała rządzić na równi z królem. Okazało się, że władza królewska była ograniczona i wiele zależało od magnaterii, od szlachty. O tym dowiedziała się właśnie Królowa Bona, kiedy tu przyjechała, dowiedziała się też, że skarbiec, czyli tam, gdzie trzyma się pieniądze, dowiedziała się, że skarbiec również nie jest zbyt pełny i nie jest wypełniony po brzegi bogactwami i pieniędzmi. Bona postanowiła zmienić tę sytuację i... Doprowadzić do bogactwa Rok po ślubie Bona urodziła dziewczynkę Córka Dostała imię po babci Z rodu Sforców I miała na imię Izabela Król oczywiście był rozczarowany Ponieważ oczekiwał swojego Następcy Oczekiwał syna Każdy król chce mieć swojego następcę Kilka miesięcy później król Zygmunt wyrusza na wyprawę z krzyżakami, a Bona w tym czasie oczekuje już narodzin drugiego dziecka. Oczywiście wtedy nie wiadomo było, co się urodzi. Bona miała nadzieję, że tym razem będzie to syn. W 1520 roku po powrocie z wojny z krzyżakami król Zastaje już na Wawelu upragnionego syna. Syn został nazwany na cześć, na cześć ojca Zygmuntem Augustem II. Na pierwsze imię miał tak samo jak jego ojciec Zygmunt, a drugie imię to August. Nie było jednak gwarancji, że syn Zygmunta Starego i Bony zostanie królem Polski. Ani na Litwie, ani w Polsce w tym czasie e, tron nie był dziedziczny. Nie było to pewne, że syn króla również będzie królem. Króla w tym czasie wybierała szlachta, Bona bo pragnęła oczywiście, żeby jej syn został królem. I zaraz po urodzeniu syna Bona zaczęła szukać sojuszników Wśród magnaterii Polski I wielkiego księstwa litewskiego Chciała e, przekonać ich Żeby królem został młody Zygmunt August W zamku odbywały się oczywiście bale Na stołach polskich i litewskich Magnatów pojawiły się wtedy Nowe, nieznane owoce, e, winogrona, oliwki, cytryny Dzięki bonie również na polskie stoły trafiło wiele nowych e, w Polsce warzyw Nieznanych do tej pory Od tej pory warzywa te nazywane są włosczyzną. Do dziś na pęczek warzyw mówimy Włoszczyzna Jeśli pójdziecie do sklepu i poprosicie o Włoszczyznę to dostaniecie właśnie różne warzywa Marchew, seler, pietruszkę yy, i tak dalej To właśnie jest Włoszczyzna Te warzywa wcześniej nie były znane w Polsce Ale od 500 lat w Polsce mamy już warzywa I mówimy na nie Włoszczyzna Ponieważ Bona pochodziła z Włoch <śmiech> Dlatego na te warzywa mówimy Włoszczyzna Również dzięki Bonie w Polsce pojawiły się włoskie makarony i przyprawy. Od tej pory polscy magnaci częściej zaczęli pić wino. Do tej pory w Polsce szlachta magnaci pili miód i piwo. Bona przyjechała razem ze swoim całym dworem. Byli tam również architekci, projektanci, budowniczowie... Bona nie żałowała pieniędzy na budowanie pałaców, mostów, młynów. Wszystko robiła, żeby korona, czyli Polska i Wielkie Księstwo Litewskie dorównało rozwojem zachodniej Europie. Mijały lata, minęło kilka lat i w dążeniu do wzmocnienia potęgi dynastii Jagiellonów Bona postanowiła zdobyć Mazowsze. Mazowsze było wtedy księstwem. Centrum Mazowsza było miasto Warszawa. Mazowszem rządzili książęta prastarej w Polsce dynastii piastów. Byli to Stanisław i Janusz. Oraz ich matka, Anna Radziwił. Wkrótce nastąpiły trzy dziwne śmierci. Najpierw zmarła Anna, a potem Stanisław i Janusz Księstwo Mazowieckie zostało bez następców tronu Jak to się stało, że cała trójka nagle zmarła? Bona Sforca postanowiła posadzić na tronie swojego Małoletniego syna Szlachta oczywiście zaczęła Bone podejrzewać O otrucie Anny Ra Radziwiłł I jej synów W XVI wieku w zachodniej Europie Otrucia, spiski na dworach Były normalną rzeczą Otrucie dwóch czy trzech osób Nie było niczym niezwykłym Było wiadomo co trzeba dodać do jedzenia, do picia Żeby przestępstwo nie zostało wykryte Najczęściej truciznę podawali najbliżsi ludzie z otoczenia W Polsce i w Wielkim Księstwie Litewskim Kara za otrucie była surowa Przywiązywano do słupa i palono żywcem Nie patrzono na tytuły i szlacheckie urodzenie Nad Boną Zawisł realny strach, realna groźba Ludzie wierzyli, że cała trójka została otruta na zlecenie Bony Wyjaśnieniem tej sprawy, sprawy śmierci książąt Zdecydował się zająć osobiście Zygmunt Stary, król Polski Powołał specjalną komisję śledczą i Zygmunt Stary w końcu po śledztwie wydał dekret o tym, że książęta zmarli śmiercią naturalną. Jednak mało kto w to wierzył, szlachta nie była zadowolona, że kobieta, że kobieta miesza się w gry polityczne mężczyzn. Bona Bo nie przejmowała się i dalej podążała do swojego celu. Umocnienie władzy królewskiej, osadzenie syna na tronie, te sprawy były dla niej najważniejsze. 18 października 1529 roku na zamku w Wilnie dziewięcioletni Zygmunt August został koronowany na wielkiego księcia litewskiego. Taka koronacja nie miała jeszcze nigdy miejsca. To był precedens. Małoletni królewicz zostaje wielkim księciem litewskim w czasie gdy żyje jeszcze jego ojciec. Bo wiedziała, że to jeszcze nie wszystko Postanowiła umacniać władzę królewską I zostać niezależna finansowo od bogatych polskich magnatów i magnatów litewskich W pierwszej połowie XVI wieku Polska była krajem rolniczym W zachodniej Europie w tym czasie wzrosły ceny na chleb ceny na zboże. Było to okazją do handlu ziarnym. Ziemie Rzeczpospolitej należały częściowo do króla, a część do wielkich magnatów. Szlachta posiadała tak zwane folwarki, czyli gospodarstwa rolne. Pracowali tam chłopi, którzy byli obciążeni obowiązkiem Pańszczyźnianym Czyli pracowali za darmo Dla swojego pana Można powiedzieć, że Byli prawie niewolnikami Chłopi pracowali Na polu dla swojego pana Przez kilka dni w tygodniu Musieli Pozostawać w jednym miejscu W jednej wsi Przez całe życie, przez całe życie. Nie mogli przenosić się Do innej wsi jeśli chcieli ożenić się na przykład z dziewczyną z innej wsi, to musieli pytać się swojego pana, czy pozwoli im na to, żeby przenieść się do innej wsi. Folwarki były coraz większe. Szlachta chciała mieć jak największe zyski z handlu zbożem. Rzeczpospolita powoli stawała się największym producentem zboża w Europie. Bona przystępuje w tym czasie do porządkowania spraw majątkowych, czyli spraw związanych z pieniędzmi. Odbieranie bezprawne zagarniętych dóbr szlachcie, zagospodarowanie własnych posiadłości jest głównym celem podróży królowej po kresach Rzeczpospolitej, czyli po wschodnich Blisko wschodnich granic Rzeczpospolitej, bo ona wykupiła wtedy starostwo grodzieńskie i postawiła w Grodnie most, zbudowała kościół, wyremontowała ulice, nadała prawa miejskie, tak zwane prawa magdeburskie wielu miastom na kresach Rzeczpospolitej. Status życia w tych miastach szybko się podniósł W miastach mogły odbywać się jarmarki Ludzie w miastach bogacili się Im bogatsze było miasto, tym więcej podatków Tym więcej pieniędzy trafiało do kasy królewskiej Skarbiec królewski był coraz bogatszy Bona budowała nowe miasta, nowe twierdze Jednym z takich miast jest miasto Bar Później odbyła się tam konfederacja barska Stąd znane jest to miasto Wcześniej był, była tu wieś, która nazywała się Rów Którą Bona odebrała rodzinie od Odrowążów I tu zbudowała nowe miasto Bar Nazwa Bar pochodzi na pamiątkę od włoskiego miasta Bari, gdzie urodziła się Bona. Bona urodziła się w mieście Bari i postanowiła, że nazwie podobnie miasto w Polsce. Teraz Bar znajduje się na Ukrainie. Bona była bardzo dobrą organizatorką, miała talent do kierowania ludźmi. Bo ona zajmowała się sprawami finansowymi A w tym czasie jej jedyny syn rósł Zygmunt August miał już 22 lata Ale wciąż nie interesował się sprawami państwowymi Wolał spędzać czas na zabawach, balach i w sypialniach dworek Nadszedł jednak czas, by młody król ożenił się Żona była już wybrana 16-letnia austriacka królewna Elżbieta Habsburżanka W tym czasie nawet król nie wybierał sobie żony, którą kochał Tylko jego żoną zostawała kobieta z odpowiedniego rodu Za małżeństwem stały Oczywiście również sprawy polityczne Młodemu królowi nie podobała się jego żona Nie śmiał jednak przeciwstawić się matce W 1543 roku w katedrze wawelskiej Odbywa się koronacja austriackiej królewny Elżbiety Habsburżanki na królową Polski Wkrótce okazało się, że młoda królowa jest chora na epilepsję i nie może urodzić zdrowego syna Bona Sforca nie była zadowolona, chciała od razu rozwodu Król Zygmunt również nie kochał swojej żony i nie mogąc pokonać fizycznego wstrętu do żony wyjeżdża za radą Bony na Litwę Tu spędza wesoło czas Wydaje pieniądze I zabawia się z kobietami Nagle wszystko się zmieniło Na jednym z bali Poznał piękną Młodą wdowę Barbarę radziwiłównę. Oczywiście Bona Sforza Szybko dowiedziała się O nowej miłości Zygmunta Augusta Na razie uważała, że to nie ma Znaczenia Była zajęta rozwojem Gospodarki Wkrótce żona Zygmunta Augusta Zmarła, miała tylko 19 lat I znowu Nie obyło się bez plotek Że to Bona Maczała w tym palce Że to nie była śmierć Naturalna Może ktoś ją Otruł Bona Bo zaczęła szukać Dla syna nowej Kandydatki na żonę Tym razem wybrała Córkę księcia Prus Alberta Hohenzollerna Zygmunt August Do tej pory zgadzał się Na wszystko co radziła mu matka Ale tym razem powiedział nie To był trudny czas dla niej Szlachta jej nienawidziła A ona była skłócona z synem 1 kwietnia 1548 roku Umiera Zygmunt Stary Zygmunt August, niepodzielny już władca Rzeczpospolitej, przed wyruszeniem na uroczystości żałobny do Krakowa, ogłasza na Litwie swoje zaślubiny z Barbarą Radziwiłówną. Za dwa lata Zygmunt August żeni się, ale nie z córką księcia Prus, a właśnie z Barbarą Radziwił. Bo ona była wściekła na syna Ożenił się potajemnie I w dodatku z wdową Co nie było normalne w rodzinie królewskiej Oburzona postępowaniem syna Królowa opuszcza Wawel I udaje się Czyli wyjeżdża na Mazowsze By stamtąd obserwować jego walkę O uznanie przez sejm małżeństwa z Barbarą Zebranych w Piotrkowie Trybunalskim posłów Zygmunt stawia przed dramatycznym wyborem Albo uznają małżeństwo z Barbarą Albo on zrzeknie się korony Przestanie być królem Abdykuje Długa i dramatyczna walka Zygmunta Augusta O uznanie jego małżeństwa z Barbarą Radziwiłówną Zostaje uwieńczona pełnym sukcesem Przestraszeni groźbą abdykacji posłowie Poddają się woli króla W efekcie następuje ślub I w efekcie tego ślubu Magnaci z rodziny radziwiłów Dostali jeszcze większe majątki I jeszcze większą władzę a tego nie chcieli ani Bona, ani polska szlachta, która nie chciała, żeby magnateria litewska miała większe wpływy. Zygmunt August, wielki książę litewski, oficjalnie zostaje więc królem Polski. Bona Sforza straciła swoją władzę. Teraz... Mogła liczyć tylko na siebie I na dochody ze swoich ziem A miała tych ziem bardzo dużo Bo ona postanowiła zrobić reformę Od dawna myślała o reformie rolnej Przeprowadziła inwentaryzację swoich ziem I w zależności od jakości ziemi Podzieliła majątki na cztery części Ziemia dobra Ziemia średnia, ziemia zła i ziemia bardzo zła Podatki były zależne od jakości ziemi Dzięki temu chłopi chętniej pracowali, bo było to bardziej dla nich sprawiedliwe Folwarki na ziemiach Bony Sforcy przynosiły znaczne zyski Produkcja była sprzedawana na zachód Europy a Bona szybko się bogaciła. Mówiono nawet, że jest bogatsza od samego króla. 7 grudnia 1550 roku w Krakowie na Wawelu koronowano Barbarę na królową Polski. Jeszcze niedawno Bona robiła wszystko, żeby nie dopuścić do koronacji Barbary, a teraz była dziwnie spokojna Wkrótce okazuje się, że Barbara zachorowała Zaczęły wypadać jej włosy A skóra pokryła się ranami Po pięciu miesiącach Barbara zmarła Znowu z niewiadomych przyczyn szybka śmierć w okolicy Bony Sforcy. Co się dzieje? I znowu śmierć, która jest na rękę Bonie. Czy to tylko zbieg okoliczności? Po śmierci Barbary Bonie nie udało się przywrócić miłości syna. Jednak Zygmunt August nie mógł zaprzeczyć, że reformy gospodarcze Bony były bardzo dobre, na ziemiach królach przeprowadzono więc takie same reformy. Sprawiedliwsze podatki za dzierżawę powodowały wzrost dochodów królewskich. W tym czasie Rzeczpospolita stała się monopolistą w sprzedaży zboża do Europy. Zygmunt August nadal nie ma dzieci. I kierując się dobrem dynastii, Zygmunt August decyduje się na kolejne małżeństwo. Pragnąc rozbić koalicję cara Iwana z Ferdynandem Habsburgiem, planuje ślub z Katarzyną, siostrą swojej pierwszej żony Elżbiety. W 1553 roku dochodzi do trzeciego małżeństwa. Zygmunta Augusta. Król ma nadzieję na syna, jednak ciąża okazuje się tylko mistyfikacją. Katarzyna jest chora na epilepsję i jest bezpłodna, tak jak jej siostra. Bona, pozbawiona nadziei na wnuka, wyjechała do Włoch. I wywiozła ze sobą 24 wozy ze złotem, srebrem i klejnotami. Już we Włoszech popełniła wtedy wielki błąd. Pożyczyła hiszpańskiemu królowi Filipowi II ponad czterysta tysięcy dukatów. Ponad 400 tysięcy dukatów. Prawie pół miliona. Ale Filip nie miał zamiaru oddawać długu. Przekupił nadwornego lekarza Bony Sforcy i kazał mu otruć Bonę. Przez 38 lat w Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim zawsze ufała temu samemu lekarzowi, który teraz ją otruł. Wkrótce umarła Miała 63 lata Zygmunt August Nigdy nie doczekał się syna Był ostatnim z Jagielonów. Dzięki reformom Bony Sforcy W Rzeczpospolitej Nastąpił Złoty Wiek Późniejsi królowie elekcyjni Nie potrafili jednak Utrzymać majątku Rozdawali dobra w zamian za przychylności szlachty i magnaterii I tak powoli Rzeczpospolita staczała się do całkowitego upadku I w końcu do rozbiorów Ale o tym opowiem w zupełnie innej audycji Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i że było to dobre ćwiczenie na rozumienie ze słuchu. Jeśli nie od razu wszystko zrozumieliście, to zapraszam oczywiście do czytania transkrypcji. Na mojej stronie znajdziecie pełny tekst tego podcastu. Jak zwykle zapraszam do korzystania z mojej strony, ze strony realpolish.pl Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, powiem tylko, że znajdziecie tam darmowe podcasty, programy premium, czyli kursy polskiego. Każdy kto kupi kurs dostaje zaproszenie na spotkanie na żywo na naszych webinarach. Mamy również klub VIP, czyli miejsce gdzie możecie oglądać filmiki po polsku. Można również ściągnąć sobie wersję audio, plik mp 3 ze ścieżką dźwiękową i słuchać tego później na przykład przez telefon albo inny odtwarzacz MP3 nie trzeba mieć połączenia z internetem można słuchać tego wszędzie, w drodze do pracy w drodze do szkoły, w kolejce w autobusie gdzie tylko chcecie Ostatnio zrobiłem krótki filmik o tym co znajduje się na mojej stronie Krótki przewodnik Zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku Filmik jest po angielsku Mam nadzieję, że będzie pomocny dla Was I lepiej zorientujecie się co jest na stronie realpolish.pl Zatem to wszystko na dziś Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji i jak zwykle zapraszam na kolejne spotkanie. Proszę o komentarze. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish